Rozdział szósty Lecieliśmy już kilka godzin w chmurach i od ciągłego, mroźnego wiatru nawet skórzane ubranie przestało mnie chronić przed zimnem. Czułam jak kości zaczynały sztywnieć, a mięśnie twardnieć. Nie mogłam rozprostować palców, które wciąż zaciskałam na łuskach smoka. Długo uciekaliśmy przed żółtym smokiem, który niedługo po naszym starcie zmaterializował się za nami. Gdy już myślałam, że nas dogoni, udało się nam go zgubić w ciemnych, deszczowych chmurach na wybrzeżu. I nagle do mnie dotarło. A co jeśli to tamten porwał tatę? Nie chciałam o tym myśleć po tym, co stało się z Rory. Na samo wspomnienie o tym robiło mi się niedobrze. Potrzebuję przerwy! Krzyknęłam w kierunku smoka, lecz ten nawet nie zareagował. Zacisnęłam mocniej palce na łuskach, obawiając się, że się wyślizgną. Wciąż zastanawiałam się, jak długo będziemy lecieć i, co ważniejsze, dokąd niebo zaczęło się zmieniać. Było coraz ciemniejsze, a chmury stały się nienaturalnie czarne. Co jakiś czas mogłam dostrzec błyski i nie opuszczała mnie nadzieja, że smok jednak zmieni kierunek. Nie mów mi, że lecimy w kierunku tamtego sztormu. Chyba zwariowałeś. Smok odpowiedział warknięciem. Umerzemy! Poczułam, jak stworzenie bierze głęboki wdech. Zacisnęłam zęby, a po policzkach płynęły mi łzy. Dlaczego to przydarzyło się akurat mnie? Smok lekko skręcił w prawo i poderwał się w górę przyspieszając. Czułam na całym ciele mokre krople deszczu. Temperatura musiała się obniżać, bo było mi potwornie zimno i odniosłam wrażenie, że przemoczone ubranie zaraz zacznie na mnie zamarzać. Siedziałam zesztywniała, niepewna czy to ze strachu, czy z powodu temperatury. Wlecieliśmy prosto w burzę. Czekałam na śmierć. Dźwięk grzmotów dudnił mi w uszach. W ciągu ostatniego tygodnia bałam się częściej niż przez całe swoje życie. Zacisnęłam powieki, nie chcąc wiedzieć, co mnie czeka. Przez dłuższy czas jednak nic się nie działo. Grzmoty stawały się coraz cichsze, a smok łagodnie leciał przed siebie. Kiedy podmuchy wiatru przestały napierać z każdej strony, otworzyłam oczy i oniemiałam z wrażenia. Chmury rozpierzchły się, tworząc ogromny, biały korytarz, pośrodku którego unosiła się wyspa. Odcięte kawałki ziemi zwisały bezwładnie, zupełnie jakby ktoś złapał za środek tej wyspy i wciągnął go, tworząc wysoką górę. Dookoła latały smoki, dostrzegłam nawet ogień wydobywający się z ich paszcz. Im bliżej byliśmy, tym bardziej nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Gdy znalazłam się na skraju wyspy, dostrzegłam małe, drewniane domy i kręte, kamieniste uliczki wijące się dookoła nich. Patrzyłam na mieszkańców idących w tylko sobie znanym kierunku. Niektórzy podchodzili do straganów, pełnych kolorowych roślin, inni machali do nas, ale byłam zbyt zdumiona, żeby unieść rękę na powitanie. Lecieliśmy więc dalej, przed siebie, zbliżając się do znajdującej się na środku wyspy góry. Po drodze zauważyłam jeszcze rynek, na którym zgromadziły się smoki. Dookoła nich pojawiły się kolorowe światła i wybuchy. Kilka osób robiło akrobacje, włączając w swój występ taniec z ogniem. Kilkoro dzieci biegało, radośnie krzycząc. Chciałam się zatrzymać i oglądać dalej, ale byłam zależna od smoka, który wciąż leciał. Płonęłam więc wszystko wzrokiem, choć nadmiar nowych wrażeń sprawiał, że nie wiedziałam już, gdzie obrócić głowę. Po lewej stronie od miasteczka widziałam wielkie pola uprawne. Dostrzegłam też kilka czarnych szklarni i ludzi pracujących niedaleko nich, ale smok nagle skręcił i nie miałam okazji im się przyjrzeć dłużej. Widok drewnianych i kamiennych domków zastąpił kończący się tuż u podnóża góry las. Była tam czarna wieża, tak wysoka, że jej ściany znikały w białych chmurach na niebie. Zaciekawiło mnie, co też mogło się znajdować w środku. Smog znów skręcił i teraz ujrzałam ogromny wodospad, połączony z szeroką rzeką, której koryto kończyło się nad brzegiem wyspy, a woda spadała w przepaść. Smok poderwał lot, wznosząc się do miejsca, gdzie na szczycie skalnego progu formowały się chmury. Dopiero wtedy dostrzegłam, że znajdował się tam biały pałac. Wyglądał, jakby był częścią góry, na której stał. Mieniące się ściany łączyły się ze skałami i nie mogłam dostrzec, gdzie kończy się góra, a rozpoczyna budynek. Kilka wąskich, strzelistych wież oplatało jedną najszerszą znajdującą się po środku. Zdążyłam tylko kątem oka zarejestrować kilka balkonów, gdy całą moją uwagę przykuł ogród. Coś podobnego widziałam tylko w filmach i na wycieczce w Zamku Królewskim. Na samym dole, tuż przy rzece znajdował się ogromny labirynt zrobiony z żywopłotu. Otaczały go niezliczone wodospady, małe strumyki i mosty. Wylądowaliśmy na ogromnym, białym, kamiennym dziedzińcu, skąd można było wejść do środka zamku. Smok poruszył swoim potężnym tułowiem i poczułam, jak jego napięte mięśnie zaczynają się rozluźniać. Złożył skrzydła i wtedy podbiegł do nas mężczyzna ubrany w czarny kombinezon, podobny do tego, który miałam na sobie. Daj mi jeszcze chwilę. Wydusiłam. Próbowałam poruszyć ze sztywniałymi mięśniami. Powoli, krzywiąc się z bólu, rozprostowałam palce. Wyprostowałam plecy i, pomagając sobie rękami, przerzuciłam nogi na jedną stronę. Mężczyzna podał mi rękę. Anno, w końcu dotarłaś. Myśleliśmy, że... Nagle zamilkł i zmarszczył brwi. Smok Rory przyleciał sam. Czy wiesz, co się stało? Spojrzałam na niego... W jego oczach widziałam cierpienie zmieszane ze wściekłością. W emocjach ścisnął moją dłoń zbyt mocno, sprawiając, że syknęłam z bólu. Przepraszam, wymamrotał i zabrał dłoń. Rory została zamordowana, powiedziałam. Mówiąc po raz pierwszy głośno te słowa, w gardle znów poczułam nagły smak żółci. Zaszkliły mi się oczy, ale powstrzymałam się od płaczu. Mężczyzna wpatrywał się we mnie, wyszukując oznak kłamstwa W milczeniu opuścił głowę i zacisnął pięści Znowu to się stało Kolejny jeździec Szepnął złowrogo Poczułam się nieswojo Zupełnie nie wiedziałam, jak się zachować, więc stałam dalej, milcząc Obolała w oczekiwaniu, aż przetrawi tę złą nowinę Mistrz na ciebie czeka Odezwał się w końcu Wiesz, kim jestem? Czy to ta wyspa smoków? Spytałam niepewnie. Smok odwrócił pysk w moją stronę. Spojrzał mi w oczy, a mnie znów ogarnęło przerażenie. Nagle prychnął głośno, wyrzucając na mnie podmuch gorącego, śmierdzącego siarką powietrza. Odór był tak intensywny, że zaczęłam kaszleć. Stwór rozprostował skrzydła i odepchnął się od ziemi. Wręcz czułam bijącą od niego pogardę. Ech, nic dziwnego, że cię nie polubił. Nieprzyjemna bestia. Zawsze taki był. Wzdrygnął się mężczyzna. Pewnie masz wiele pytań. Chodź ze mną. Mistrz czeka. Dotarło do mnie, co mówi i przypomniałam sobie treść znalezionego na mojej wyspie listu. Mistrz jest tutaj? Spokojnie. Wszystkiego się dowiesz. On odpowie na twoje pytania. Przepraszam, nie przedstawiłem się. Jestem Mike, strażnik kryształowego pałacu, w którym właśnie się znajdujemy. Chodź za mną. Powtórzył i ruszył w stronę ogromnego holu. Kryształowy? Ten pałac jest z kryształu? O nie miałam, a mężczyzna tylko się zaśmiał. Nie mogłam sobie wyobrazić, kto mógłby stworzyć tak piękną budowlę. Przyjrzałam się posadzce. Rzeczywiście wyglądała jak nieobrobiony kryształ, tak samo zresztą jak otaczające nas ściany i kolumny. Szliśmy w stronę niebotycznych dwuskrzydłowych drzwi ozdobionych rzeźbionymi figurami zwróconych do siebie smoków. Każde ze skrzydeł wyglądało na niewyobrażalnie ciężkie, ale Mike popchnął lekko jedno z nich i otworzyło się bez oporu. Weszliśmy do ogromnej komnaty o ścianach z oszlifowanego kryształu. Wielką salę przecinały półprzezroczyste kolumny w kształcie drzew, których gałęzie łączyły się z sufitem. Promienie słońca wdzierały się do sali, odbijając się od wszystkich kantów i rozszczepiając, oświetlały więc komnatę wszystkimi kolorami tęczy. Stałam i wpatrywałam się jak zahipnotyzowana w tańczące na ścianach nieustannie mieniące się barwy. Chciałam, żeby czas się zatrzymał, żebym mogła napawać się tym widokiem bez końca. Widzę, że podoba ci się nasz pałac. Z końca sali dobiegł nieznany, melodyjny głos, wyrywający mnie z transu. Odwróciłam się i zobaczyłam dostojnego mężczyznę, stojącego przy wejściu na balkon. Białe, długie, proste włosy zlewały się z białą szatą, którą miał na sobie. Miałam wrażenie, jakby... Całe światło w pomieszczeniu skupiało się na nim. Wyglądał niczym marmurowy posąg, z nieskazitelną cerą i kontrastującymi czarnymi oczami, którymi wpatrywał się prosto we mnie. Nie umiałam określić jego wieku, ale odniosłam wrażenie, że czas go nie dotyczy. Czy na pewno był człowiekiem? Za to ja zupełnie nie pasowałam do tego miejsca. Brudna, zmęczona, Zapewne z sińcami potoczami. Wbiłam wzrok w podłogę. Mogli chociaż pozwolić mi się przebrać, ale dotarło do mnie, że przecież i tak nie mam ze sobą żadnych ubrań. Nie wstydź się, powiedział mężczyzna, a każde z jego słów brzmiało jak najpiękniejsza muzyka. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego, odpowiedziałam. Mówisz o pałacu? zaśmiał się. I poczułam rumieniec na twarzy, bo jego też miałam na myśli. Cieszę się. Ten pałac ma tysiące lat. Jest skarbem i dumą naszych mieszkańców. Czy to pan jest mistrzem? Zapytałam nieśmiało. Tak, to ja, mistrz Aleksander III. Miło mi cię w końcu poznać, Anno Armatys. Przepraszam, spodziewałam się kogoś. Starszego? Znów się zaśmiał. Nie daj się zwieść wyglądowi. Ludzie u boku smoków żyją znacznie dłużej, często zachowując przy tym młody wygląd. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Czy wiesz, co się wydarzyło po drodze? Rory. Chciałam mu tak wiele zapytać, tak wiele opowiedzieć, jednak z trudem mogłam wydobyć z siebie głos. Zakładam, że masz wiele pytań, ale pozwól, że zacznę pierwszy. Podejdź bliżej. Zobaczysz, jaki mamy piękny widok. Zbliżyłam się i spojrzałam z bliska na twarz mistrza. Nie dostrzegłam jednak na niej ani jednej zmarszczki. Jego białe włosy mieniły się delikatnie w promieniach słońca i mogłam się założyć, że w dotyku są bardziej miękkie niż najdroższy jedwab. Zawstydzona, Znów wyszłam za nim na kamienny balkon, nie mogąc powstrzymać westchnienia z zachwytu, gdy zobaczyłam ogrody wokół pałacu. Niezliczone wodospady, większe i mniejsze, otaczały teren, idealnie komponując się z mostami i otaczającą je roślinnością. Niebieska woda wiła się przez cały teren, niczym namalowana na płótnie przez najlepszych malarzy. Kolorowe kwiaty rosły przy brzegach, ułożone w pejzaże. Niektóre z nich widziałam po raz pierwszy. Brzegi rzek łączyły drewniane i kamienne mosty, ozdobione wyrzeźbionymi smokami. W niektórych miejscach spadająca z wodospadów woda skraplała się, tworząc małe chmury, dodając całemu ogrodowi nutkę tajemniczości. Widzę, że tobie również się podoba, powiedział mistrz. Podziwiaj, ja zaś zacznę odpowiadać na część twoich pytań. Znajdujemy się na wyspie Eltanin, która jest stolicą Smoczych Wysp. Każda z wysp ma swojego czeladnika, a ja jestem mistrzem wszystkich pięciu. Teraz wyobraź sobie, że cały świat jest energią, a my jesteśmy z niej stworzeni. Energia w każdym z nas jest inna i niepowtarzalna. Gdy na świecie zostaje poczęte dziecko, we wszechświecie wyzywala się energia. Czasem jest ona tak ogromna, że nie mieści się w ciele małej istoty i zostaje podzielona. Część z niej trafia do smoczego jaja. Ta energia pozwala smokowi się wykluć, i zostaje on na zawsze połączony z człowiekiem. Niektórzy przez całe życie nie dowiadują się o istniejącym połączeniu i umierają w nieświadomości, z uczuciem, że w ich życiu czegoś brakowało. Tacy ludzie są wrażliwsi, mają szeroko rozwiniętą intuicję, ale nie mają okazji całkowicie się otworzyć. Sam podział energii nie wystarczy, żeby trafić na naszą wyspę i widzieć inne smoki. Trzeba najpierw spotkać smoka, z którym dzieli się energię. Ci, którzy mieli tyle szczęścia i spotkali swojego smoka, mogą wybrać, czy chcą żyć dalej w nieświadomości, swoim normalnym życiem, czy zniknąć z ziemi i żyć z nami na wyspie. Każdy, kto wybierze drugą opcję i zamieszka tutaj, nazywany jest drakanem. Czyli muszę teraz podjąć decyzję? Zapytałam, odrywając na chwilę wzrok od ogrodu. Trudno było mi się skupić. Dochodziło do głosu zmęczenie, a kojący głos mistrza łagodził mi nerwy. Pamiętasz smoka, który zaatakował cię na polu niedaleko biura twojego ojca? To nie był przypadek. Od jakiegoś czasu nasz spokój został zachwiany i niestety ty i twój tata jesteście w centrum wydarzeń. Gdy sytuacja się uspokoi, będziesz mogła zdecydować, gdzie chcesz kontynuować swoje życie. Na razie jesteś tu bezpieczna i nie musisz się o nic martwić. Ale dlaczego my? Twój ojciec odnalazł pewne informacje, które od wieków uznawane były za zaginione. Okazuje się, że ktoś jest nimi zainteresowany i właśnie dlatego zostaliście zaatakowani. Na ziemi jesteś uznana za zaginioną i dla twojego bezpieczeństwa lepiej, żebyś tu została przez jakiś czas. A gdzie jest mój tata? Czy wszystko z nim w porządku? Czy... Ta sama osoba zabiła Rory? Zapytałam drżącym głosem i przełknęłam ślinę. Oczy zaczynały mnie piec. Kręciło mi się w głowie i nie mogłam skupić myśli. Natłok wydarzeń sprawił, że ledwo trzymałam się na nogach. Niestety nie wiem, gdzie znajduje się twój ojciec, ale mogę cię zapewnić, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. I tak... – Według raportów zostałyście zaatakowane przez jednego z wyznawców – powiedział spokojnym głosem, nie patrząc na mnie. – Coraz bardziej mi się to nie podobało. Czułam, że coś przede mną ukrywa, ale teraz nic nie mogłam zrobić. Znów ogarnęło mnie poczucie bezsilności. – Wyznawców? – zapytałam, czując, że głos mi się łamie. – To opowieść na inny czas, a ty wyglądasz na zmęczoną. Mogę się skontaktować z mamą? Wydusiłam z siebie ostatkiem sił. Przykro mi. Kontakt z ziemią jest całkowicie zakazany. Mike odprowadzi cię do domu. Niedługo znów się spotkamy, powiedział stanowczym tonem. Narastała we mnie wściekłość. Chciałam na niego nakrzyczeć. Uciec, ale nie miałam nawet siły otworzyć ust. Wpatrywałam się w jego plecy ze łzami w oczach. Przypomniał mi się tata, który zachowywał się identycznie, gdy po raz ostatni go widziałam. Każdy coś przede mną ukrywał. Nikt już nie był szczery. Miałam dosyć. Majk, odprowadź Annę. Niech pierwszy oddział straży znajdzie smokarori i zajmie się ciałem. Potem odprawimy pogrzeb. Tak, mistrzu. Ktoś złapał mnie za ramię. To Majk wyprowadził mnie z sali, uśmiechając się, pocieszająco. Czułam się jak marionetka, nie mająca kontroli nad swoim ciałem. Pewnie jesteś zdezorientowana. Nie martw się o nic. Mamy swoje sposoby. Majk próbował poprawić mi humor, przez cały czas coś mówiąc, ale niewiele do mnie docierało. Od dzisiaj będziesz mieszkać u opiekuna. To osoba, która zajmuje się nowymi, Takimi jak ty. Pomaga im odnaleźć się w tym świecie. Zostanie z tobą tak długo, dopóki nie zdecydujecie, że jesteś gotowa żyć samodzielnie. Będziesz chodziła na zajęcia, uczyła się kontaktu ze smokami, podstawowych zasad alchemii. Mike wciąż mówił, ale ja nie byłam w stanie się skupić. Słowa mistrza odbijały się echem w mojej głowie. Nie miałam na nic sił, a ciało przestało mnie słuchać. Zrobiło mi się słabo i upadłam na ziemię, patrząc jak strażnik idzie dalej przed siebie Obudziłam się na twardym łóżku Nie zdążyłam otworzyć oczu, gdy poczułam przeszywający ból głowy Nie miałam zielonego pojęcia, gdzie jestem Chciałam się ruszyć, ale wydobył się ze mnie tylko jęk Ogromny ból oplatał całe moje ciało, aż z oczu zaczęły mi płynąć łzy Wzięłam głęboki wdech przez cały czas czując ucisk w klatce piersiowej. Powoli usiadłam, jednak teraz moim głównym uczuciem była bezsilność. Nie wiedziałam, co się dzieje i co mam teraz zrobić. Cały mój stary świat się zawalił, a obudziłam się w zupełnie nowym. Ostrożnie kręcąc głową, rozejrzałam się po pomieszczeniu. Znajdowałam się w małym pokoju, całkowicie wykończonym jasnym drewnem, Szafa i biurko stojące na wprost, zrobione z tych samych materiałów, idealnie wkomponowały się we wnętrze, tworząc całkiem przytulną przestrzeń. Całość dopełniał biały, futrzany dywanik leżący obok łóżka, żeby można było na nim stanąć i pachnąca łąką pościel, którą ściągnęłam z siebie drżącą ręką. Podobało mi się tutaj i poczułam się bezpiecznie. Stałam i podeszłam do okna. Słońce już na dobre rozgościło się na całkowicie bezchmurnym niebie. Jego promienie padały na szare, kamienne, kręte dróżki i zaglądały przez okna do środka domów. Budynek, w którym się znajdowałam, położony był na wzniesieniu, skąd miałam świetny widok na miasteczko, rozciągające się w dolinie kawałek dalej. Sąsiednie domki były całe z drewna, a te dalej w miasteczku były kamienne. Kilku przechodniów niedaleko kręciło się tam i z powrotem, wchodząc i wychodząc ze sklepów, podchodząc do straganów. Pomyślałam, że taki widok mogłam spotkać na wakacjach w Zakopanem i nie byłoby w nim nic dziwnego, gdyby nie ogromne smoki co jakiś czas przeszywające niebo oraz ich miniaturki chodzące po ulicach i zaczepiające ludzi. Wciąż nie mogłam uwierzyć w ich istnienie. Przez dłuższą chwilę napawałam się tym widokiem. Właśnie jakiś mały smok podpalił nogawkę spodni swojego kompana, który nie chciał mu dać smakołyka. Obok nich inny, niebieski smok chyba właśnie uczył się latać i co chwila, podrywając się z ziemi, trzepotał skrzydłami, po czym niezgrabnie upadał pyskiem na kamienie. Smocze dzieci wyglądały niewinnie, jak psiaki bawiące się z właścicielami. Ale jeden z nich... Niedawno zabił Rory. Nie mogłam przestać myśleć o jej śmierci. Przed oczami ciągle miałam jej twarz zastygłą w przerażeniu. Znów czułam, jak żołądek wywraca mi się do góry nogami i złapałam się parapetu, żeby nie upaść. Dopiero kilka głębokich oddechów przyniosło ulgę. Podeszłam do biurka, nad którym wisiało lustro. Aż się wzdrygnęłam, gdy zobaczyłam swoje odbicie. Nigdy nie wyglądałam tak źle. Czarne, dotąd zawsze nienagannie ułożone, kręcone włosy teraz były skołtunione i wykręcały się każdym puklem w inną stronę. Zauważyłam, że moje kości policzkowe stały się bardziej widoczne, a skóra poszarzała. Nawet oliwkowo-zielone oczy wydawały się szare i przyćmione. Gdyby Oliver mnie zobaczył w takim stanie, kazałby mi jeść osiem razy dziennie, dopóki by mnie przytyła. Pomyślałam i odwróciłam wzrok, a wtedy moje spojrzenie padło na biurko, gdzie stała szklanka z zielonym napojem, a obok niej leżała kartka z napisem na zdrowie. Nagle poczułam, jak bardzo jestem spragniona. Bez zastanowienia podniosłam szklankę i wypiłam płyn duszkiem. Skrzywiłam się. Mam nadzieję, że mają tu zwykłą wodę. Pomyślałam z nadzieją, nadal mając gorzki smak napojów w buzi. Ale kiedy odstawiłam szklankę, poczułam, jak przez moje ciało przepływa fala ciepła. Mięśnie napięły się, jak po przebiegnięciu kilku kilometrów, po czym rozluźniły. Jeszcze raz popatrzyłam w lustro i zauważyłam, że ciemne plamy pod oczami zniknęły, a cera wróciła do swojego normalnego koloru. Może to lepsze niż woda? Szepnęłam i od razu poczułam się lepiej. Co jeszcze tutaj mieli, skoro tak niepozorny napój od razu mi pomógł? Może po tych koszmarnych wydarzeniach ostatnich dni w końcu czekam mnie coś miłego? Na krześle leżały przygotowane ubrania. Zdziwiło mnie, że zarówno luźna lniana koszulka, jak i czarne, bawełniane spodnie były mojego rozmiaru. Wyszłam na korytarz. Minęłam kilkoro drzwi, idąc w kierunku schodów. Wszędzie było zupełnie cicho, a gdy nadepnęłam na skrzypiącą deskę, aż się wzdrygnęłam. Zeszłam po schodach. Jest tu ktoś? Krzyknęła mnie pewnie w stronę salonu, ale nikt nie odpowiedział. Weszłam do kuchni kilkukrotnie większej od kuchni w moim rodzinnym domu. Na samym środku stał ogromny stół, przy którym zmieściłoby się co najmniej dziesięć osób. Pod ścianami stały drewniane szafki, a na nich garnki, warzywa i owoce. Wszędzie było czysto. Nie chciałam niczego pobrudzić, ale byłam tak głodna, że nie mogłam się oprzeć. Czułam się jak intrus, ale instynkt przetrwania wygrał i podeszłam bliżej w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. Wzięłam do ręki owoc, którego nigdy w życiu nie widziałam. Był wielkości piłki nożnej i tak samo okrągły, tylko kolorem przypominał zachodzące słońce. Przetarłam palcami chropowatą skórę. Nie ruszaj tego! Usłyszałam kobiecy głos i zamarłam. Odłóż! Tylko ostrożnie! Zdziwiona odsunęłam owoc od twarzy, ale ten nagle zaczął pęcznieć i wydawał z siebie dziwny syk. Co do? Zdziwiłam się, ale zanim dokończyłam, owoc wybuchł, rozbryzgując czerwoną maź dookoła. Była na ścianach, meblach i całej mojej twarzy. O nie! Za późno! Usłyszałam i odwróciłam się w kierunku głosu, nic nie widząc. Szkoda, że nie możesz siebie teraz zobaczyć, zaśmiała się kobieta. Przetarłam oczy ręką, ale w rezultacie jeszcze bardziej rozmazałam klejącą maś. Przynajmniej zapach był słodki i przyjemny. No, chodź tu, powiedziała nieznajoma i zaczęła wycierać mnie ścierką. W końcu mogłam otworzyć oczy i aż się zdumiałam. Przede mną stała kobieta w nieokreślonym wieku, ale zapewne była starsza niż wyglądała. Miała promienną skórę, piękne, długie blond włosy i przenikliwie błękitne oczy. Jej uśmiech sprawił, że od razu poczułam do niej sympatię. Ładnie zaczęłaś. Jestem Elianna, ale możesz mówić na mnie Eli. I od teraz jestem twoją opiekunką. Miałam zamiar trochę z tobą porozmawiać. Ale widzę, że musimy to przełożyć, mówiła przez cały czas chichocząc. Idź się wykąp, łazienka jest naprzeciwko twojego pokoju, a ja tu posprzątam. Ubrania masz w szafie. Nie zdążyłam nic odpowiedzieć, kiedy Elianna z uśmiechem wypchnęła mnie na korytarz. Ten owoc to smocze serce. Chyba dobrze zapamiętasz tę nazwę. Gdy czysta i przebrana wróciłam do kuchni, kobieta kończyła czyścić podłogę. Przepraszam, nie wiedziałam, że to wybuchnie, powiedziałam skruszonym głosem. Nie szkodzi, skąd mogłaś wiedzieć? Następnym razem będziesz uważała. Jak się czujesz? Spytała, chowając mob do szafki. O wiele lepiej. Ten zielony napój, który był na stoliku, co to było? Esencja na regenerację. Dokładnych składników nie znam. Musiałabyś zapytać alchemika. Alchemika? Ach, no tak, dla mnie to oczywiste, stwierdziła opiekunka. Widzisz, ten świat jest trochę inny od tego, w którym żyłaś. Wszystko ci wyjaśnię, ale jeśli dostaniesz za dużo informacji naraz, to rozboli cię głowa. Przerwało jej głośne burczenie dochodzące z mojego brzucha, a ja spłonęłam rumieńcem. Pewnie jesteś głodna. Elianna znów się zaśmiała. Bardzo, odpowiedziałam nieśmiało. Kobieta odwróciła się w stronę szafek i po chwili kuchnia wypełniła się słodkim zapachem dyni. Ty jedz, a ja ci co nieco wyjaśnię. Na zdrowie, powiedziała stawiając mi przed nosem miskę zupy i bochen świeżo upieczonego chleba. Zupa miała pomarańczowy kolor, a zapach ostrej papryki sprawił, że dostałam ślinotoku i rzuciłam się na jedzenie. Wyglądasz, jakbyś nie jadła przez tydzień. No dobra, to zacznijmy. Co to znaczy, że jestem twoją opiekunką? To znaczy, że jestem odpowiedzialna za to, żebyś miała gdzie spać, co jeść i że odpowiem na wszystkie twoje pytania dotyczące wyspy. Pokrótce wyjaśnię ci, jak tutaj żyjemy. Po przybyciu na wyspę uczysz się, jak żyć ze swoim smokiem. Szukasz też swojej specjalności, czyli tej, która jest ci przeznaczona. Najbardziej popularne to alchemia, ogrodnictwo, trenowanie smoków. Na samym początku próbujesz wszystkiego po kolei, aż w końcu znajdziesz odpowiednie dla ciebie zajęcie. Widzisz, w tym mieście nikt nie robi czegoś z przymusu. Każdy wykonuje to, w czym się specjalizuje. Dzięki temu ludzie są tu szczęśliwi. Nie istnieją tu pieniądze. Mamy wszystkiego pod dostatkiem i po prostu dzielimy się nawzajem. Brzmi jak utopia, stwierdziłam szybko przełykając zupę i biorąc do ręki kolejną kromkę chleba. Może i tak, ale nigdzie nie jest idealnie. Każdy może mieć gorszy dzień, każdy ma swoje problemy, ale jeśli mogę porównać, to jestem tu o wiele szczęśliwsza niż byłam wcześniej, stwierdziła z uśmiechem Elianna. Długo tu już jesteś? W przyszłym miesiącu będzie trzydzieści lat, odpowiedziała po chwili namysłu. Nie tęsknisz za wcześniejszym życiem? Ja martwię się o rodzinę i przyjaciół, westchnęłam. Tam nie czekało mnie nic dobrego. Wiele straciłam i długo nie mogłam się pozbierać. Dopiero tu odnalazłam szczęście, powiedziała Elianna, a w jej błękitnych oczach pojawił się blask. Mam dla ciebie coś, co nazywamy pakietem startowym, wskazała drewniane pudełko leżące na stole. Przysunęłam je bliżej do siebie i zobaczyłam grawerunek lecącego smoka na ciemnej pokrywie. Ależ piękne! Westchnęła mnie ukrywając zachwytu i spojrzałam na zawartość. W środku znajdowała się mapa, pusta drewniana tabliczka i gazeta, na której widniał tylko tytuł Wiadomości Eltaninu. Wzięłam ją do ręki i przejrzałam, ale wszystkie kartki były śnieżnobiałe. Eltaninu? zapytałam. A jak się nazywają inne wyspy? Jest pięć wysp. Rastaban, Alrakis, Tuban... Dziban? No i stolica. Eltanin, gdzie teraz się znajdujemy. Jest jeszcze jedna, ale nie mówimy o niej. Kiwnęłam głową, choć zaciekawiła mnie ta ostatnia informacja. Postanowiłam się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat w przyszłości. Dlaczego gazeta jest pusta? Spytałam, po czym nagle pod moimi palcami na pustych stronach zaczęły się pojawiać litery i czarno-białe fotografie. Przestraszyłam się, upuszczając papier, który wpadł do miski z zupą. O nie, co teraz? Spokojnie, to nasza gazeta. Codziennie pojawiają się nowe informacje. Oszczędzamy papier, znów się zaśmiała. I na twoje szczęście jest wodoodporny, dodała podając mi ścierkę. Wzięłam ponownie do ręki papier, teraz całkowicie zapełniony informacjami na temat wyspy. Zaczęłam wycierać kartki, nie zwracając uwagi na opisane wydarzenia, o których nie miałam zielonego pojęcia. Nagle rzuciła mi się w oczy informacja na jednej ze stron. Pogrzeb naszej wiernej strażniczki Rory odbędzie się... Poczułam gulę w gardle, więc teraz wszyscy będą już wiedzieć. Czy... czy będziemy mogły iść na pogrzeb? Zapytałam. Oczywiście. Znała się? Zdziwiła się. Tak, ja... przerwałam. Miałam okazję ją poznać. Nie wiedzieć czemu, nie chciałam się zwierzać Eliannie. Nie chciałam nikomu opowiadać o tym, co się wydarzyło. A co to jest? spytałam szybko, chcąc zmienić temat i pokazałam tabliczkę. To jest tabliczka komunikacyjna. W skrócie nazywamy ją TAKO. Pomyśl o tym jak o telefonie, na którym możesz tylko odbierać i pisać wiadomości. Jeśli będziesz się chciała z kimś skontaktować, wyobraź sobie tę osobę, zapisz jej imię, a potem wiadomość, którą chcesz wysłać. Chcesz spróbować? Popatrzyłam na nią zdumiona. Coś takiego było w ogóle możliwe? Pokiwałam tylko głową. Elianna wzięła swoją tabliczkę i ołówkiem coś napisała. Nagle tabliczka, którą trzymałam w ręce, zrobiła się tak gorąca, że prawie ją upuściłam. Ale nagle zobaczyłam, jak pojawiają się na niej słowa Pójdziemy pozwiedzać? Elianna. Z niedowierzaniem wpatrywałam się w wiadomość. Tak, to trochę magia. To robota alchemików, zaśmiała się moja opiekunka. To co, idziemy? Wzięłam do ręki rysik przyczepiony do boku tabliczki, zamknęłam oczy, myśląc o swojej opiekunce i napisałam na pustej już tabliczce Tak. Drewno znów zrobiło się gorące, i wiadomość zniknęła, a Elianna uśmiechnęła się. Po skończonym posiłku poszłyśmy zwiedzać miasteczko. Nad nami przyleciał wielki zielony gad. Był smuklejszy i mniejszy niż smoki, które widziałam do tej pory. Nadal nie mogłam się przyzwyczaić do ich istnienia. Część mojego mózgu podpowiadała mi, żebym uciekała. To jest Sakari, wyjaśniła Elianna. Sakari? Zdziwiłam się. To one mają jakieś imiona? Oczywiście, że mają. Jak twój smog będzie gotowy, sam zdradzi ci imię. To chyba poczekam, bo to bydle, które mnie tu przywiozło, mnie nie cierpi. Jestem pewna, że gdyby tylko mógł, z chęcią odgryzłby mi jakąś kończynę. Przyznałam i znów wrócił mi zły humor. Jeśli smog wyjawi ci swoje imię, to znaczy, że ci zaufał. Poczekaj jeszcze jakiś czas. Na pewno się do ciebie przekona, stwierdziła Elianna. Wyszłyśmy z małego ogródka i znalazłyśmy się na jednej z krętych uliczek, nad którymi wcześniej przelatywałam. Dom opiekunki stał jako ostatni na skraju bujnego lasu, a dalej ścieżka prowadziła w głąb drzew, ponad którymi widoczne było pasmo wysokich gór. Ich szczyty pokryte były białym śniegiem. Do tej pory takie widoki widziałam tylko na pocztówkach z Alp, które wysyłał mi tata. Elianna poszła w przeciwną stronę, drogą prowadzącą w dół doliny, gdzie leżało miasteczko. Ruszyłam za nią w kierunku małego straganu na skrzyżowaniu. Leżały na nim różne owoce i warzywa. Niektóre z nich były dla mnie całkiem nowe. Zobaczyłam smocze serce i wzdrygnęłam się. Nie chciałam mieć znów na sobie tej mazi. Tak... – Ten już znasz – zaśmiała się Elianna. Były tam jeszcze podłużne fioletowe owoce w różowe paski, które od razu wydały mi się podejrzane, oraz inne przypominające pomarańcze, lecz dwa razy większe, których chętnie bym spróbowała. – Jesteś tu nowa – zapytała starsza pani, która zajmowała się straganem. – Pierwszy raz je widzisz? Te zielone, chropowate warzywa to drakwity – Rosną podobnie do znanego ci groszku, a te fioletowe wpaski paski to kwasoty. Tak, pierwszy raz widzę coś takiego. A to pomarańczowe? spytałam, wskazując na owoc. To kawi. Możemy po jednym? spytała opiekunka, zwracając się do kobiety. Oczywiście. Tamta uśmiechnęła się, po czym wzięła dwa owoce i wcisnęła do nich słomki. Wypij to jak sok, wyjaśniła. Niepewnie wzięłam owoc do ręki. Nie martw się, ten nie wybucha, zaśmiała się Elianna. Przycisnęłam słomkę do ust, a po chwili moje usta wypełnił sok o smaku bardzo słodkiej pomarańczy. Pyszne, powiedziałam i wzięłam kolejny łyk. Dziękuję, krzyknęłam na do widzenia i podbiegłam do Eli, która czekała na mnie kawałek dalej. Naprawdę niczym się tu nie płaci? Ta pani stoi tu przez cały dzień za darmo? Naprawdę, nie używamy pieniędzy. Uśmiech i podziękowanie wystarczą. Zresztą oddasz to później w swojej pracy. Zobaczysz. Stragany są zazwyczaj otwarte rano przez dwie godziny. Potem można iść do szklarni, chociaż nie lubią jak zawraca im się głowę. Znajdowałyśmy się na obrzeżach miasteczka. Mijałyśmy małe drewniane domy, każdy z dużym, zadbanym ogrodem, które nie różniły się od siebie niczym szczególnym. Byłam pewna, że sama szybko bym zabłądziła. Gdzie niegdzie mieszkańcy suszyli paprykę, w innych miejscach na sznurkach zawieszone były kałamarnice i ryby. Dopiero po chwili zauważyłam, że nad każdymi drzwiami widnieją różne symbole. Czym są te znaki nad drzwiami? Każdy z nich oznacza specjalizację, którą zajmuje się mieszkaniec danego domu. Widzisz trójkąt nad tymi drzwiami? Przyjrzałam się domkowi po prawej stronie i zauważyłam odwrócony trójkąt przecięty w poziomie. Tu mieszka mak ziemi. Jeśli będziesz chciała stworzyć las albo górę w ciągu kilku dni, to już wiesz, gdzie przyjść, wyjaśniła z uśmiechem Eli. Mijałyśmy kolejne domy. Kilka znaków powtarzało się dość często, ale niektóre, jak tamten od ziemi, widziałam tylko raz. Szłyśmy dalej w stronę kamiennych budynków, aż ścieżka posypana piachem zmieniła się w brukowaną drogę. Duże ogrody zmieniły się w małe ogródki pełne warzyw i owoców. Nagle poczułam, że coś mnie ciągnie za nogawkę, a gdy się obejrzałam, zobaczyłam małego smoka, który szarpał mi spodnie drobnymi kłami. – Hej, tak nie wolno! – krzyknęła Elianna i wzięła malucha na ręce. – Co ty tu sam robisz? Zgubiłeś się? – spytała smoka, który teraz próbował złapać ją za włosy. – Nie boisz się, że cię ugryzie? – zapytałam lekko przerażona. – Zauważyłaś jakieś zmiany po tym, jak spotkałaś smoka? – Wydaje mi się, że mam lepszy wzrok – odparła niepewnie. I rany szybciej mi się goją. Widzisz, gdy energia twoja i smoka spotykają się, mieszają się, tworząc jedność. Każdy z nas przez to przechodził. Niektórzy bardziej to odczuwają, niektórzy mniej. Ja na przykład mam na tyle twardą skórę, że takie kiełki nie zrobią mi krzywdy. Niektórzy, jak ty, mają lepszy wzrok, wyczulony węch, często nawet zmiany fizyczne, jak inny kolor włosów czy pojawienie się łusek. Może pojawić się zarówno jedna, jak i kilka zmian. Po jakimś czasie poznasz, co nowego się pojawiło i nauczysz się to wykorzystywać, rozejrzała się dookoła. Gdzie jest jego opiekun? Nagle zrozumiałam, dlaczego rany i śniaki tak szybko mi się zagoiły. Nawet uraz barku zniknął w nadzwyczaj krótkim czasie. Och, znalazłyście tego urwisa? Usłyszałyśmy z daleka krzyk chłopaka, który biegł w naszym kierunku. Hej, młody, szukam cię już chyba z pół godziny. Zbeształ troskliwie smoka i wziął go na ręce, po czym popatrzył na nas. O, cześć Elianno, dawno cię nie widziałem. Dziękuję, że go złapałaś. Teraz smok wypuszczając z pyska małej iskierki nieudolnie próbował podpalić blond włosy swojego opiekuna. Łagodne rysy chłopaka wyostrzyły się. Jego błękitne oczy zrobiły się ciemniejsze, gdy walczył na spojrzenia z małym łobuzem. Ze zdziwieniem obserwowałam, jak smok się uspokaja. Niedawno zacząłem trenować smoki, a ten młody jest nadzwyczaj dokuczliwy. Tak w ogóle jestem Christian, ale wszyscy wołają na mnie Chris. Zwrócił się do mnie, pokazując idealnie proste zęby w szerokim uśmiechu. To Anna. Dopiero tu trafiła. Przedstawiła mnie Eli. Cześć, Anno. Jesteś nowa? Jak masz chwilę, wstąp jutro do Wichrowego Wzgórza. Te małe smoki, zaczęłam, one wyglądają o wiele przyjaźniej niż ich dorosłe wersje. Bo tak jest, gdy się urodzą są, szukał dobrego określenia, całkiem niewinne, ale nie znają granic i robią wszystko, co im się żywnie podoba. Dlatego musimy ich pilnować, żeby nie zrobiły ani sobie, ani nam krzywdy. Dopiero gdy dorosną, stają się humorzaste. Gdy pierwszy raz zobaczyłem mojego smoka, to prawie zawału dostałem, nie mówiąc już o tym, że chciał mnie podpalić. Popatrzyłam na niego pytająco. Ach, nie wiesz, nie każdy smok się cieszy, że znalazł swojego człowieka. Wiele z nich sądzi, że traci w tym momencie wolność. Myślą o tym połączeniu jak o kajdanach. Niektóre z nich sądzą, że jak nas zabiją przy pierwszym spotkaniu, to nie będą za nas odpowiedzialne. Ale jak raz nasza energia się połączy. To jesteśmy przywiązani i nic tego nie zmieni. A spróbuj wsiąść na bestię, która chwilę wcześniej chciała cię zabić. Nie polecam. To było ciężkie doświadczenie. Westchnął. Nagle smog w jego rękach zaczął się wiercić. Przepraszam, muszę iść, bo młody zaraz znów coś przeskrobie. powiedział szybko. Do zobaczenia. Odwrócił się i popędził w stronę wielkiej drewnianej budowli, która na pierwszy rzut oka przypominała stadion. Czym jest Wichrowe Wzgórze i co to za wielki budynek? I on mówił prawdę? O tym z zabijaniem, zapytałam. Po kolei, Wichrowe Wzgórze to tutejszy pap. Myślę, że rzeczywiście powinnaś pójść. Poznasz trochę osób. A ten budynek nazywamy Smoczym Jajem. Tam wychowuje się i tresuje małe smoki. Możecie dziwić, dlaczego jest drewniany, ale to nie jest zwykłe drewno. Alchemicy maczali palce w budowie tego miejsca i jest całkowicie ognioodporne. Wkrótce będziesz miała tam zajęcia, i tak zdarzają się sytuacje, kiedy smok zabija człowieka, z którym był połączony. Niestety część młodych smoków nie wierzy w siłę tej więzi, a po jej zerwaniu z czasem zaczynają wariować. Taki smok musi zostać zabity, zanim zrobi krzywdę innym. Kto je zabija? Inne smoki. Miałam nadzieję, że nigdy nie będę świadkiem takiego wyroku. Nagle pomyślałam o smoku Rory. Słyszałaś o Rory? To znaczy, czy jej smok też? Elianna spuściła wzrok i kiwnęła głową. Szłyśmy dalej w milczeniu. Cholera, gdybym wtedy na wyspie wiedziała, że on naprawdę może mnie zabić. Przeszły mnie ciarki. Pojutrze zaczniesz trening w smoczym jaju, odezwała się w końcu Elianna. Czemu akurat tam? Będziesz szukała swojej specjalności po kolei, aż znajdziesz. Na początek przydzielono cię do smoków. Skrzywiłam się. Miałam już dosyć swojego smoka. On mnie chyba też. A co dopiero całej zgrai? Czułam, że nie zagrzeje tam miejsca. Chrisowi kontakt z tymi stworzeniami przychodził tak naturalnie, a ja musiałam się namęczyć, żeby mój smok w ogóle na mnie spojrzał. Przynajmniej do tej pory mnie nie zabił, może mój akurat wierzył w siłę tego połączenia, nawet jeśli nie był z tego powodu zadowolony. A może nie chciał być zabity przez swoich braci? Zastanawiałam się. Minęłyśmy jeszcze kilka domków i znalazłyśmy się na rynku. Na samym środku stała ogromna złota fontanna w kształcie smoka, którego dosiadał człowiek o srogiej twarzy. Gdy podeszłam bliżej, dostrzegłam tabliczkę z napisem Ku pamięci założyciela, pierwszego mistrza. Pozostaniemy w ukryciu. Pozostaniemy w ukryciu? Czytałam, że smoki kiedyś żyły na ziemi, zaczęłam. Już o tym słyszałaś? Tak, tak, to było wieki temu, dopóki nie zaczęto mordować ludzi i smoków z zazdrości i obawy przed ich siłą i potęgą. Strach i niewiedza skłaniają ludzi do najgorszych czynów. Dlatego, aby uratować smoki, założyciel wynalazł sposób, dzięki któremu jesteśmy niewidoczni dla reszty świata. To jest posąg Hardwika i jego smoka Treusza. Co roku obchodzimy rocznicę tego wydarzenia. O, a tutaj na prawo masz wichrowe wzgórze. Zenek, właściciel, otwiera codziennie o zmierzchu. Dodała, wskazując kolejny drewniany budynek, przez którego szyby można było zobaczyć ogromne beczki. Nad drzwiami wisiał metalowy szyld, wichrowe wzgórze. Już widzę, że nie żałują alkoholu, zaśmiałam się. Pewnie jutro sama się przekonasz.